Jako śmiałdyc są dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz Parafii Świętego Stanisława w Skierniwicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Aleluja. Witam serdecznie panią i słuchacz. A także pani Ewa i pani Sylwia ze wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Skierniwicach, wspólnoty działającej przy Parafii Świętego Stanisława. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść witam. Boże, witam. A ja mam takie pierwsze pytanie do księdza: Czy można naprawić męża albo żonę? Gdyby to rzeczywiście był jakiś przedmiot, to może by się udało jakiś. E produkt taki naprawczy, wprowadzić program naprawczy. Natomiast myślę, że można zainspirować, można być świadectwem. W seminarium nas tak uczono, że jak jeden osiołek stoi przed wodą i nie chce pić, to nie ma co go tam na siłę wciskać do tej wanny czy do tej wody, tylko trzeba przyprowadzić drugiego osła, który tak będzie zapijał się wodą, tą wodą, że tamten pomyśli, że nic innego nie może robić. Myślę, że rzeczywiście w, między ludźmi to jest tak, że życie jest życiem, czyli jeżeli ja chcę kogoś zapłon zapalić, muszę sam płonąć. A to nie jest też tak, że my bardzo chętnie byśmy chcieli naprawiać tą drugą osobę w przypadku tych audycji męża, żonę, tak? Nie dostrzegając tego, że sami coś robimy źle? To jest przede wszystkim myślę, że w ogóle łatwość dzisiejszych czasów, gdzie się zadaniowo dość mocno traktujemy, co też między innymi wyszło w poprzedniej audycji z panem Andrzejem o zadaniowym traktowaniu siebie. Mało jest tego podmiotowego traktowania, stąd też mało w nas jest rozumienia, wolelibyśmy określić, żeby nie powiedzieć, ocenić i odłożyć na bok. Czy to nie jest tak, Pani Sylwio, że wchodząc w związek małżeński, wyobrażamy sobie, że ta osoba druga, która nam towarzyszy, będzie robiła to, tam to będzie tak, a później wszystko się wali i że to nie tak wygląda. Tak, ja już chyba to mówiłam wcześniej, we wcześniejszej audycji, że właśnie życie nasze jest inne od naszych marzeń, ale chyba musimy wiedzieć i ja pamiętam, usłyszałam kiedyś, czy nawet wyczytałam takie zdanie, że żaden człowiek nie powinien w sposób zdecydowany dążyć do rozwiązania swojego małżeństwa, ponieważ niektórych tych najważniejszych rzeczy Pan Bóg uczy nas właśnie poprzez trudności w małżeństwie. I ja tak z perspektywy czasu widzę, że to wszystko, co się dokonało w moim małżeństwie, to jest właśnie taką drogą, podążaniem, ale taką drogą mojego naprawdę rozwoju. Czyli ja przez wiele lat to próbowałam cały czas zmieniać swojego męża. Chciałam, żeby Pan Bóg właśnie to jego dotykał, jego przemieniał. A ja, że jestem taka ładna, fajna i dobra w oczach Pana Boga. Ale to Pan Bóg, e, mówię, Pan Bóg dobijał się do mojego serca i cały czas pokazywał mi, że to we mnie jest problem. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale Pani mówi, że w oczach Pana Boga była Pani ładna, piękna, a nie czasem w swoich oczach? Tak, oczywiście, że tak. Ja to muszę powiedzieć pewnie, że wspólnota, do której trafiłam, bo to jest pewnie bardzo ważne, która dała mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiej przynależności, gdzie spotkałam ludzi, e, z problemami, którzy się dzieli tymi problemami i na przykład ich problemy bardzo mocno mnie rozwijały. Ja patrzyłam na swój związek wtedy z troszeczkę z innej perspektywy. Widziałam swoje błędy, ale przede wszystkim wspólnota stała się dla mnie miejscem nieustannego rozwoju. I to jest to. Czyli po prostu dzięki tej wspólnocie właśnie ja mam możliwość cały czas kroczyć do przodu i na przykład tak jak my tu mówimy o tych swoich mankamentach, to ja na przykład uczestniczę w programie 12 kroków do wolności. I jest to niesamowity program dla mnie osobiście, dlatego że poza tym, że pozwala mi spojrzeć na rzeczywiste moje problemy, na to wszystko co się dzieje w moim małżeństwie, to przede wszystkim dotykam swoich braków i swoich ograniczeń. I wtedy dopiero mogę jak tą swoją ranę pokazać Panu Bogu i z Nim wejść w taki prawdziwy proces dopiero drogi, która będzie drogą przemiany i nawrócenia. To czarowanie i rozczarowywanie, które było słychać tutaj w świadectwie Pani Sylwii, też użyła bardzo ważnego słowa marzenia. Dzisiaj to jest takie piękne słowo, realizuj swoje marzenia. W firmie mówią, masz się zrealizować. Podczas gdy naszym celem, naszym zadaniem jest pełnić wolę Bożą. Pan Bóg nas stworzył z naszymi brakami i tak już zadziałał w tym swoim pełnym miłości planie co naszego życia, że te braki świetnie potrafi wykorzystać. A przez to, że my czarujemy rzeczywistość, lukrujemy ją, czy właśnie uciekamy w jakieś marzenie. swoją drogą w Piśmie Świętym kilka razy to słowo pada zazwyczaj w negatywnych konotacjach, bo jest to jakaś taka łuda, wchodzenie w pewną iluzję. Jezus zawsze działa w realu, to i teraz. Co się okazuje, kiedy ja zaczynam wchodzić tak naprawdę w swoje życie, rozpatrywać siebie, ja znajduję tam Pana Boga, który mówi, na tym mi zależy, to Ci dałem, wykorzystaj. I wtedy zaczynam patrzeć na siebie z punktu nie braków tylko obdarowania. Więc to jest niesamowita droga, którą też się przechodzi w grupie sychar. Najpierw tego rozczarowania, potem doświadczenia braku, a potem na to doświadczenie braku przychodzi Boże obdarowanie i człowiek jest pełny, kompletny i jest do życia. Tak się zastanawiam, że my nie dostrzegamy tego, że czarujemy tą rzeczywistość, że wszystko lukrujemy, bo nam się wydaje, że to jest normalne. Ale też oczywiście najlepiej w bajce trwać. No po prostu w bajce trwać i wierzyć, że gdzieś jest jakiś los, jakiś, jakaś siła, jakaś moc, zawsze przecież z różnymi rzeczami, które mówimy, że od jutra zaczniemy, że jakaś, jakaś rzecz się zadzieje, jakaś wróżka przyjdzie, jakaś różczka nas dotknie i coś nas zmieni. Podczas gdy no, święty Paweł powiedział, kto nie chce pracować, niech też nie je. Jest też chyba taka jedna ważna rzecz, boimy się okazać swoją słabość i chyba trudno nam na przykład w sytuacji kryzysowej okazać miłość drugiemu człowiekowi, bo to właśnie może wiązać się z okazaniem słabości, nie jest tak? No chyba nie, chyba nie. Że... A jeżeli ta druga osoba y, jest dla nas niemiła i nieprzyjemna, a my staramy się ze wszystkich sił, żeby było dobrze, nie stoimy na pozycji przegranej wtedy? Nie, nie. Ja powiem tak, że... Ale to już jest owoc warsztatu, pani Syrii. Bo normalnie by <głos> powiedziała, że jak, to ja jestem gorsza? to ty jesteś gorszy. Ale kiedy już wejdziemy w realną pracę, to wtedy widzimy, że porażka jest naszym miejscem zwycięstwa. Tak. Chciałabym właśnie, żeby to mo bardzo mocno może wybrzmiało w tej audycji, że tylko zanim my zrozumiemy, że możemy, a nawet powinniśmy nieustannie okazywać miłość swojemu małżonkowi, to przede wszystkim musimy się nauczyć najpierw przebaczać. To nawet, to nawet nie chodzi o jakieś jednorazowe przebaczenie, tylko musimy naprawdę nieustannie prosić Pana Boga o łaskę nieustannego przebaczenia, ponieważ dzieje się naprawdę wiele, wiele rzeczy takich trudnych na co dzień w tych takich kontaktach osobistych naszych, że, że to po prostu bez tej łaski przebaczenia to, to nie jesteśmy w stanie pójść do przodu ani kroku. I ja wiem, że na przykład ja nieustannie modliłam się o łaskę przebaczenia do Pana Boga i Pan Bóg napełniał moje serce pokojem i dzięki temu mogłam i nadal chyba mogę wychodzić tak naprzeciw, mimo tego, że, że czasami to okazywanie tej miłości w takich prostych gestach jest bardzo trudne. No przede wszystkim musimy zrozumieć, że my wszyscy się rozwijamy cały czas, więc musi się też zmieniać sposób okazywania tej miłości współmałżonkowi. I oczywiście musimy wziąć pod uwagę fakt, że on jest bardzo mocno zależny od tej danej sytuacji, w której my się znajdujemy w danym momencie. Że na pewno łatwiej jest okazywać tą miłość, kiedy już te pierwsze taka negatywne, te emocje, złości opadną i wtedy, kiedy już jesteśmy na jakimś procesie, etapie uzdrowienia, więc te takie najdrobniejsze gesty życzliwości y oczywiście są łatwiejsze. Ale pierwszym, chyba tak jak dla mnie pamiętam, takim doświadczeniem i okazywaniem miłości, to jest przede wszystkim nie mścić się na współmałżonku. I od tego chyba trzeba zacząć. I ja myślę, że jeżeli już to zrobimy, to jest już piękny gest okazywania naszej miłości współmałżonkowi. Oczywiście my musimy się modlić, chociaż na początku w trudnym etapie nawet ta modlitwa jest taką, takim trudem naszym, ogromnym trudem. ale z latem, z latami, z czasem przychodzi ten, ta łaska tej modlitwy. Jak to mścić się, proszę księdza, osoby, które się kochają, mszczą się na sobie? Tak to jest, że, że może nie tyle mszczą się, co chcą za dość uczynienia, za swoje gesty, za swoje poświęcenie, za swoje oddanie się i wtedy... Czyli co, jak ty mi tego nie zrobiłeś, no, to właśnie. ja to by też tego nie zrobię. I wtedy zaczyna Podwójnie. w związku rządzić sprawiedliwość. Coś za co. Tak się zastanawiam, panie Ewo. Mówimy tutaj o modlitwie. Ona jest bardzo ważna, ale czy nie są potrzebne też osoby, które będą nam sprzyjały, przyjaciela? No, jak najbardziej. I nasza wspólnota daje taką możliwość nawiązania głębszych relacji. Zawiązały się już między nami przyjaźnie. My spotykamy się też w tym czasie pomiędzy spotkaniami, mamy kontakt ze sobą, czasem ktoś potrzebuje się wygadać, po prostu dzwonimy do siebie, udzielamy sobie takiej pomocy w życiu codziennym, bym powiedziała. Czasem trzeba się zaopiekować dzieckiem, nie gdzieś kogoś podwieźć, w takich codziennych sytuacjach. Także to jest też takie wsparcie wspólnoty. Skąd to moje pytanie, proszę księdza, bo chyba tak po ludzku, no, potrzebny nam jest człowiek, który będzie nam sprzyjał i będzie mówił, że dobrze robisz, tak? Trwaj w tym. Ależ, ależ oczywiście potrzebny jest tam ktoś, kto nas potwierdzi, za ktoś, kto jest przy nas, mimo naszych słabości, i tak dalej. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do sprawy modlitwy, bo jeżeli modlitwę potraktujemy tak w takim pierwszej definicji, czyli ja coś daję Panu Bogu i on ma mi coś dać, w takiej właśnie w płaszczyźnie sprawiedliwości. Że no to wtedy będzie zamsta, tak? tak Jakby nic tak, nie to dostaniemy. raz, a dwa, że przyszedłem coś załatwić, to wtedy mogę ulec tym rozczarowaniu. Papa Franciszek to przypomina ciągle: modlitwa to jest powierzenie. Czyli ja modląc się za swojego współmałżonka, współmałżonkę powierzam ją Bogu i siebie. Pan Bóg wie najlepiej. Tutaj jeszcze jedną rzecz, właśnie powinniśmy w takim razie zrozumieć, po co się modlimy i czym jest ta modlitwa. Ależ oczywiście, bo często, właśnie tak jak tutaj pani Sylwia mówi, niektórzy mogą słuchacze myśleć, to co mam dziesięć co odmówić w tej sprawie, czyli załatwić coś, coś załatwić. Ja coś dam, tutaj nawet wytrzymam, no jak to się mówi o wojsku, że i rok na WC cieśle przewisieć, no nie? Nie chodzi o to. Chodzi o powierzanie tej sytuacji, czyli czy ja jestem gotowa oddać moją żonę, mojego męża Bogu, co więcej? Czy jestem gotowy przyjąć, że Bóg przez mojego męża i przez moją żonę mówi do mnie? No tak, ale z drugiej strony, skoro się modlimy, powierzamy, ufamy Panu Bogu, to oczekiwalibyśmy w pewnym momencie naszego życia, że Pan Bóg zadziała. Czyli nie chodzi o Pana Boga, tylko jednak o nas. To jest ważne, żeby obcinać oczekiwania. Ja kiedyś czytałam biografię jakiejś kobiety i ona mówi, obcinam oczekiwania. I to było dla mnie taką drogą. Rzeczywiście, no bo jeśli nawet modlę się, czy postępuje w określony sposób w stosunku do drugiej osoby i oczekuję, że ona się zachowa w jakiś konkretny sposób, no to wtedy przychodzą jakieś rozczarowania właśnie, no bo Poza każdy... tym zamyka się Bogu Ty... drogę do kreatywności. No. Masz zadziałać tak, jak ja chcę. Tak. A Bóg mówi człowieku, jak z tym misiem gdzieś tam na fejsie było, małego misia trzyma, a Bóg trzyma olbrzymiego misia. Nie on, bo to musi być tak. No ja jestem bardzo szczęśliwa, bo właśnie... Dostałam taką łaskę, że powierzyłam swoje małżeństwo Panu Bogu. I ja już tu nic nie muszę, to Pan Bóg działa. No ja oczywiście podejmuję jakieś działania w zależności od sytuacji jaka jest, ale nic nie muszę i to daje wolność i też w tych relacjach naszych jest wolność i, i widzę, że to jest postęp. No, jeszcze jedna rzecz teraz mi się tutaj nasunęła, że jeżeli ja komuś coś oddaję, czyli przestaję decydować o tym, co najważniejsze w moim życiu, to też jest trudne. Czyli rezygnujemy z samorealizacji, zaczynamy pełnić wolę Bożą. To jest dla mnie też niesamowite, że Pan Bóg nie tylko mnie stworzył i to nie było tak, że stwarzał mnie i myślał sobie, a już dobra, niech istnieje, już tam zmęczony pod koniec dnia, no nie? Tylko stworzył mnie jak swoje arcydzieło, jak mówi Matka Boża, jak tam psam 139, bardzo często polecam go, utkałeś mnie w głębi ziemi, w łoni mojej matki, mojej matki. tam jest takie piękne zdanie, dziękuję ci, żeś mnie tak cudownie stworzył. Więc on skoro mnie wymyślił, to też wymyślił moją drogę. Więc oczywiście do nie chodzi o jakaś bierność. On daje mi kreatywność, daje mi możliwość współtworzenia życia. A ja często odkładam to uciekając właśnie w jakiejś miraży, a potem te frustracje. Te leżenie w dolinie słabości. O matko, jak się leczymy? Zaczynamy budować wtedy wyobrażenia. Będzie lepiej, lepiej, lepiej. Aż w końcu tak sobie to wybuduję, że nie jestem w stanie tam podskoczyć, ale próbuję. Potem znowu spadam. I tak w górę, w dół, w górę, w dół, a nie do przodu. Ale może być też tak, że uważam, że już nic się nie da zrobić tak. i tkwię w takim maraźmie. Tak ma być i, i tu nic nie da rady w tej sytuacji zrobić. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniwicach. Szczęść Boże, alleluja. A także pani Ewa i pani Sylwia ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar w Skierniewicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże.